Dość, dość nietypowy czas, a tutaj jest krzyżek, na którym muszę wstać, tutaj, jakby, do rozstrzelania. Tak. E, dość nietypowy czas na, na prezentację, także dobry wieczór ponownie. Jestem radcą prawnym, prawnikiem, który prowadził tą kancelarię, a także jestem, jestem partnerem w innej, większej kancelarii, w Kancelarii Kołańskiej Ziemnej, partnerzy i Partnerzy. Dzisiaj moim zadaniem jest powiedzieć kilka słów na temat utworu zdigitalizowanej, jesteśmy już po czasie, także ja myślę, że skoncentruję się na, tak naprawdę na kilku słowach na ten temat, bo Państwo, Państwo już tak naprawdę powinniście być na przerwie i networkingu, czy jakkolwiek to nazwać, także bardzo krótko i bardzo szybko. Ja chciałbym powiedzieć o kilku elementach, które na końcu spróbuję zebrać i wyciągnąć wnioski z tego, co uda mi się zebrać. I Wnioski tak naprawdę będą na slajdzie poświęconym sieci, sieciom społecznościowym i bibliotekom. Chciałbym zacząć od, od tego, jakie w zasadzie możemy wyróżnić kategorie utworów ze względu na ochronę i możliwość korzystania z nich. Tutaj przytoczyłem. Dwie definicje. Pierwsza definicja, która mi, jest, mi się, bardziej się podoba, pochodzi z orzeczenia Sądu Najwyższego jeszcze z 1936 roku. I, a druga, która jest podmiotem, jest ta definicja z naszego prawa autorskiego obecnie obowiązującego. Bardzo są zbliżone te definicje, natomiast podoba mi się początek tej pierwszej, gdzie za utwór uważa się każdy przejaw działalności duchowej, noszący e, cechę osobistej działalności każdą oryginalną myśl ludzką i to konkretnie w samodzielną formę. Bardzo, bardzo piękna definicja, taka też poetycka, teraz ta definicja jest nieco bardziej prawnicza nazwijmy. w ten sposób może jego nie powinien tutaj krytykować, ale, ale krytykuję. Domena publiczna. Na tym slajdzie starałem się pokazać Państwu, w jaki sposób kolejno można dojść do tego, czy dane utwór, czy też dane działalności duchowej, jak widzieliśmy przed chwilą, może być składnikiem domeny publicznej. Ja nie będę może omawiał po kolei tych etapów, które trzeba przejść, aby dojść końcu do tego, czy, czy dany utwór jest, czy utwór, może niekoniecznie nie utwór, ale czy przejaw działalności duchowej jest, jest częścią domeny publicznej, czy nie. Jednak no, proszę sobie przeczytać w czasie, kiedy ja będę mówił, bo myślę, że, że tego typu test pozwoli Państwu w przyszłości ewentualnie stwierdzić, czy to z czym macie do czynienia jest częścią domeny publicznej czy nie. Tu oczywiście należy też dodać, że domena publiczna, że, że coś, co znajduje się w domenie publicznej, nie jest już objęte ochroną prawnoautorską. W zakres domeny publicznej wchodzą również tak zwane dzieła out of print, do których. Twórca zdecydował się na, na wycofanie z obrotu, przy czym egzemplarze tych, tych utworów nadal są jeszcze dostępne w obrocie, w sprzedaży tak naprawdę. Także Dzieła autorów print również wchodzą już w skład domeny publicznej, podobnie jak dzieła osierocone. W tym przypadku nie można wskazać na autora, bądź też jest to na tyle utrudnione, że autor nie, nie, nie może zostać odnaleziony, bo wymagało to zbyt, zbyt wymagałoby to zbyt wielkich nakładów. Aby zidentyfikować m, autora. I to również jest częścią domeny publicznej. To wszystko ma, tak jak powiedziałem wcześniej, znaczenie ze względu na m, publikację tych utworów m, w sieciach transmisji danych, w ten sposób ogólnie. Dozwolony użytek. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z utworami chronionymi prawem autorskim, ale jest to pewien wyłom w monopolu twórcy, który tworzy te utwory. I, i najważniejszy tak naprawdę z tych tutaj wymienionych wszystkich form dozwolonego użytku jest użytek osobisty, ponieważ o nich później będę mówił w przypadku sieci społecznościowych, czyli, czyli wymiany, wymiany utworów w ramach sieci społecznościowych. Ważne tutaj jest tylko to, że w każdej formie dozwolonego użytku konieczne jest przytoczenie zarówno autora, jak i źródła, z którego pochodzi dane, dany utwór. I przechodzimy w końcu do świata cyfrowego. Tutaj pojawia się zasadniczy problem, bo, tak jak wcześniej słyszeliśmy w jednej z prezentacji, w zasadzie. Forma elektroniczna jest jedną z, z, z pól eksploatacji utworu. Jest to jedna z, form, jedno z pól eksploatacji, czyli po, które polega na utrwaleniu i zwielokrotnieniu utworu techniką cyfrową. Jednak no, warto się zastanowić nad tym, czy to, też, czy to przypadkiem, czy ta, czy ta form, forma utrwalenia i zwielokrotnienia nie powoduje powstania egzemplarza. Bo pojęcie egzemplarza, zresztą, za chwilę, ono, ono się pojawia w bardzo wielu miejscach prawa autorskiego i to w moim zdaniem nie jest do końca jasne, kiedy mamy do czynienia z samym oryginałem, a kiedy to już jest egzemplarz z wielokrotnionego oryginału. I dla mnie tak naprawdę forma cyfrowa już jest formą egzemplarza. To nie jest już oryginał tak naprawdę. To jest to wprawdzie jest, jest to w polu eksploatacji, ale jednocześnie wytwarzany jest egzemplarz. I no jest to, ma to duże znaczenie na przykład w przypadku artykułu 28 prawa autorskiego, gdzie jest mowa wyraźnie o udostępnianiu egzemplarzy utworu w ramach terminali udostępnianych przez biblioteki w ramach, w ramach licencji ustawowej przyznanej biblioteką. Tam jest mowa już wyraźnie o egzemplarzu, nie o, nie o oryginale, a przecież nie ulega wątpliwości. Że tak naprawdę chodzi o utwór, który jest również żywinałem. Tylko po przetworzeniu na formę cyfrową, zdigitalizowaną, on już jest udostępniany jako egzemplarz. I może być on udostępniany, w zasadzie udostępniany. Formę udostępniania nazywamy w prawie autorskim rozpowszechnianiem. Rozpowszechnianie utworem rozpowszechnianym jest taki utwór, który e, zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie czyli również za pomocą sieci telekomunikacyjnych. A sieć telekomunikacyjna to przede wszystkim najbardziej znana sieć telekomunikacyjna, czyli internet. Bo internet nie jest jakimś tworem abstrakcyjnym, tylko po prostu wielką siecią telekomunikacyjną, a właściwie połączeniem takich sieci. I utwór może być rozpowszechniony również właśnie za pomocą sieci internet. A skoro może być rozpowszechniony za pomocą sieci internet, to może znaleźć się również w sieciach społecznościowych. I tutaj wracamy do, właśnie do kwestii dozwolonego użytku, a w zasadzie dozwolonego użytku osobistego. Co w takim razie, jest to, monopol, jest to wyjątek w stosunku do monopolu autora, wyjątek w stosunku do monopolu twórcy, więc co tak naprawdę jest przedmiotem tego wyjątku i co, co jest tak naprawdę udostępniane w ramach sieci społecznościowych i, i w, ramach, w ramach dozwolonego użytku już osobistego, Moim zdaniem jest to właśnie egzemplarz cyfrowy utworu y, oryginalnego, czyli nie jest to oczywiście oryginał, może być distribuowany po prostu egzemplarz, tylko w formie, formie cyfrowej, czyli nie skopiowany jako kopiarce, tylko zdigitalizowany, czyli taki, który na nadamy formę cyfrową. I bardzo ważne w przypadku sieci społecznościowych, moim zdaniem jest to, aby pamiętać, że Dozwolony użytek osobisty nie obejmuje naszych wszystkich znajomych. To, to, to nie jest tak, że mając na Facebooku kilka tysięcy znajomych, to wszyscy są objęci kręgiem znajomych, co do których dozwolony jest użytek osobisty. Moim zdaniem, jest to krąg osób, z którymi ściśle żyjemy na co dzień, których dobrze znamy. Zresztą tak, jak jest w prawie autorskim napisane, że, że chodzi o. Osoby, które są związane z nami, jakimś z pokrewieństwa czy też ściśnym y, stosunkiem y, towarzyskim. Jeżeli chodzi o sieci społecznościowe, na pewno nie można mówić o tym, że wszyscy nasi znajomi są związani z nami takim węzłem towarzyskim. To są w tym wirtualni ja staję na stanowisku, że nie można ich wszystkich obejmować, y, obejmować dozwolonym użytkiem osobistym. A zatem, jeżeli utwór jest dystrybuowany w ramach sieci społecznościowej, no to dochodzi do naruszenia monopolu twórcy, niedozwolonego naruszenia monopolu twórcy. I, i no nie tylko zresztą twórcy, ale, ale często jest też naruszony monopol wydawcy, w momencie kiedy, twórcy, twórcy, kiedy, kiedy wydawca wykonuje prawo autorskie w miejsce, miejsce twórcy. Chciałem jeszcze powiedzieć o bibliotekach, ale, ale już wcześniej wspomniałem wykazów na temat tego, że biblioteki mogą pozbywać się egzemplarzem, i tak samo w formie zdigitalizowanej, czyli oryginałem, ale tak naprawdę egzemplarzem utworu, który następnie jest udostępniany w ramach terminali abonenckich, które powinny znajdować się zresztą na terenie bibliotek, także jeżeli Państwo chcieliście skorzystać z utworu zdigitalizowanego w bibliotece, jest to jak najbardziej możliwe, tylko w ramach terminalu. Jeszcze jest problematyka dotycząca wypożyczania takiego egzemplarza zdigitalizowanego utworu pomiędzy Bibliotekami. jest pewien projekt, w którym zresztą też miałem okazję uczestniczyć, projekt akademika, który ma na celu umożliwienie pożyczania pomiędzy bibliotekami właśnie tych egzemplarzy cyfrowych zdigitalizowanych na następnie udostępnianie ich w ramach e, terminali oboneckich już na terenie bibliotek w całym, w całym kraju. I w zasadzie można zakończyć pytaniem, czy interesy Twórcy, wydawcy, użytkownika, jeżeli chodzi o utwór zdigitalizowany, są sprzeczne. No, moim zdaniem bardzo często tak po prostu jest. I, i nie powinno się nadużywać dozwolonego użytku osobistego. Mówiąc tutaj o użytkownika szczególnie użytkownikach sieci społecznościowych. No, może to naruszyć zarówno interesy twórcy, interesy praw prawa, tak naprawdę twórcy, jak i wydawcy. Także istnieje tutaj poważna sprzeczność. Dziękuję bardzo.